Witam, jest godzina 20, 12 września 2005 roku, witam was Kortes. Witam was Oksza, cieszę się, że powiedział, że jest 2005 rok, jakbyście się gdzieś zagubili w czasie, A to pamiętajcie, że Cellulite jest zawsze z wami, www.cellulite.com. Cieszymy się, że nas słuchacie, nie mamy jakichś przełomieniających rezultatów, ja myślę, że usponęło jakieś 20 osób. I jak to? Już pobiliśmy rekord zeszłego, pobiliśmy... zeszłego miesiąca. Już pobiliśmy z rekord zeszłego miesiąca. Wielkie osiągnięcie marketingowe celu i dosłuchajcie nas dalej. <grym> Okej, okay, dziękujemy Wam, że jesteście z nami, że słuchacie nas. Pamiętajcie, że tam są takie małe instrukcje dla Was, faku, guzik na górze. Archiwum jeszcze nie działa, ale mam nadzieję, że już je w tym kidomier. Wiem, że już to obiecywałem, ale. Wyszukiwarka jest jakaś? Jest już wyszukiwarka fantastyczna, możecie się pobawić. W ogóle mówcie, jak podoba Wam się na czy od się podoba, czy nam się podoba. Jest paskudny, paskudna pogoda w Warszawie, w naszym studio na sparski. Cieszymy się, że możemy znowu znieść garść wiadomości z świata filmów. Jedziemy z nim sami. Niedawno Janda mnie zaskoczyła, dlatego, że miałem przyjemność oglądać jej spektakl telewizyjny Kopciuszek w tvn Niedługo będzie do kupienia płyta DVD ze spektaklem. Spektakl jest o tyle e, interesujący, dlatego że aktorzy e, aktorami są dziennikarze, konkretnie mm -hmm. 32 e, dziennikarzy, znanych z e, Jedynki i z u e, między innymi Jagielski, Olejnik, Majewski, Durczo, i Gawryluch tak itd. Tak tak e, cały spektakl jest charytatywnie zrobiony, e, charytatywnie nagrany i zagrany. No, i oczywiście cały, cały dochód z tego jest przeznaczony dla, e, na onkologię dziecięcą. No i są jakieś tam cegiełki, tak dalej, tak dalej. W każdym razie, to co jest najciekawsze, to fakt, że rzeczywiście im to wyszło naprawdę rewelacyjnie. Ja nie widziałem. E, nie widziałeś nie, tego? Nie, nie Żałuj. Naprawdę rewelacyjnie. E, jest zrobiony e, może nie tanimi środkami, ale jest naprawdę fajny. Jest e, animacja komputerowa. E, aktorzy grali na blue box, którzy zagrali naprawdę fajnie. Najbardziej się wybił Kamil Durczok w roli macochy. No, widziałem tylko zdjęcia, Tak, ko, ko, ale to zdjęcia to to jedno, bo zdjęcia z, z, z internetu są na tym na Blue Boxie, a widać ten niebieski Blue Box, a jak film oglądasz, jak ten teatr oglądasz, to jest coś zupełnie innego. W każdym razie jest rewelacja, polecam inną, 25 minut to trwa. Okej, okay, no, no, dla naszych słuchaczy na DVD do kupienia w naszym sklepie, na stronie cellulite.com, nie, żartuję, jeszcze nie mamy sklepu, ale możemy mieć, chętnie, możemy mieć, bardzo chętnie, Jeżeli chcecie no u nas coś zareklamować, proszę bardzo, ja mogę reklamować, co chcecie. Pamiętacie, w zeszłym tygodniu mówiłem o Festiwalu w Wenecji, Mówiłem o filmie, który był faworytem, nowym filmie George'a Colunea, o kryzysie tak zwanego polowania na czarownicę. To się nazywa Good Night and Good Luck. Film nie zdobył, znaczy zdobył, kilka nagród w Cannes, w, w, w Wenecji, natomiast wygrał film, który nie był uznany za faworyta. To, to jest wygrał film Angalini, którego ja widziałem z i bardzo chętnie wam go pokażę na naszej stronie internetowej. To jest Broadback Mountain. Ty, piątek. słyszałeś coś o tym filmie? Nie słyszałem co Nie to... słyszałeś nic o Broadback Mountain. Ja ci powiem, o czym to jest film. To jest film... Um, ja przepraszam, będę trochę mm, brutalny, A to jest film o parze... To, nie, nie opisuje się tego filmu w ten sposób. To jest... We wszystkich opisach dotyczących Broadback Mountain yy, mówi się o pięknej miłości, przyjaźni. To jest film o parze kobojów, którzy są gejami. Aha. Temat jest niesamowity. Występuje w nim mój ukochany J. Gyllenhaal, który jest dużą niespodzianką w tym roku, bo zagrał kilka naprawdę dobrych filmów i będziecie bardzo często słyszeli to nazwisko. Ale on w tej parze gaybów będzie... Aktywny czy pasywny, chcesz spytać? Właśnie, nie, nie tak wiem, właśnie. nie widziałem. Na tyle zwiastun nie, nie pokazuje. podobno jest, film, jest świetny. Ja tylko czekam, jestem ciekaw tylko i wyłącznie tego, jak będzie ten film odebrany w Polsce przez, przez Kościół. Bo ja wiesz co, pamiętam. słuchaj, ja Ci coś powiem Donald Tusk ostatnio powiedział że on nie będzie mówił na temat tego, co zmieni w Polsce dlatego, że on nie chce da dawać obietnic I słuchaj, ostatnio sobie zdają świetna polityka, że... prawda? no właśnie, ja nie, ja nie no będę nic miał. zmieniał że on nic nie będzie mówił i Ty ostatnio powiedziałeś, że na 100% damy e, trailer do zwiastu, do nowego filmu Goodnight and, e, znaczy Good Night e, and Good Night and Good Luck no właśnie, i co, i nie daliśmy a teraz ty mi mówisz, że, że do następnego filmu też, też będziemy wsadzimy... No, ja sadzim, dobrze, ja już, obiesuję, już Trzeba obiecuję. Trzeba to nadrobić. No to będziemy nadrobić. Czekaj, ja obiecuję, że będzie zwiastun Brobeck Mountain. Szczerze polecam. Zobaczenie samego zwiastuna to jest ciekawe doświadczenie. Na pewno pójdę do kina na ten film. No słuchajcie, a teraz troszeczkę coś z zupełnie innej beczki, mianowicie Marvel. Marvel no. się usamodzielnił okay. i dostał dofinansowany kredyt od banku w wysokości 50, 525 milionów dolarów. Uh, już Paramount Pictures, z którymi współpracowali wcześniej, uh, nie będzie produkował filmów, tylko będzie zajmował się tylko i wyłącznie dystrybucją, a oni zabierają się za realizację nowych filmów z nowymi superbohaterami. To jest absurdalna ilość komiksów zalicencjonowanych, prawda? Oni sprzedają. Tak, prawa jest mnóstwo. Na... Będziemy mieli Kapitana Ameryka, będziemy mieli Czarną Panterę, będziemy mieli nawet film o facecie, który się zmniejsza do wielkości mrówki, jakiś Ant-Man, będziemy mieli Doktora Strange, jakiś... Hawk eye. Więc generalnie jest, plany są na następne zaladowe ceny. Okej, okay, no to no świetnie. Ja mam jeszcze jedną ciekawą wiadomość. Koenowie zabierają się za nowy film. Recenzent, twór, recenzent, Newsman, który podawał tą wiadomość, którą przeczytałem chyba na filmie opisał to w ten sposób, prawdopodobnie powtórzył pod za jakimś zachodnim serwisem. I to mnie zaciekawiło. To jest film, nowy film braci Coenów, który ma się dziać w latach 20. jest jeszcze e, otoczony tajemnicą, Już brzmi fajnie, bo nazywa się Hail Caesar, czyli chwała Cezarowi. Zagra oczywiście kto? Zagra Turturro, zagra Clooney i zagra Goodman. Super. Super. Stare, sprawdzone Trio. Oni chyba nie zmieniają aktorów, i chyba nikt nie zmienia tych wszystkich aktorów. I dobrze, bo to są dobrzy... To są to jest, to jest, to jest, Ja myślę, że to jest zmiany zespół. E, film będzie prawdopodobnie o aktorach, którzy próbują w latach dwudziestych wystawić sztukę opowiadającą o wiem, czasach antycznych, jak znasz i Co ciekawe, w tym, zaciekawiło mnie w tej, w tej wiadomości, to to, że, że to ma być podobno część trylogii ostatni film z serii po Bracie gdzie jesteś i Okrucieństwo nie do przyjęcia. Nie wiem, w jaki sposób to miało tworzyć trilogię i nie wiem, kto w ten sposób, który tą trilogię układał i nie wiem, czy to byli Coenowie, ale mi się te filmy zapewnią. prawdopodobnie w tej części będziemy się cofać w czasie. <grym> tak. No dobrze, no to wszystko, to na tyle. Słuchaj, na zakończenie, mm. bo teraz najprawdopodobniej będziemy mówili, jak będziemy puszczali, jaką będziemy muzykę Brawo. puszczali. Słuchaj, na, na, na zakończenie powiem wam, że Harry Potter będzie grał nowego Bonda. No jeszcze raz, ja Harry Potter dosta, będzie, dostanie rolę nowego Bonda. To znaczy, jak to Harry Potter dostanie do No Harry Potter, no Daniel, no słuchaj, no aktor odgrywający rolę Harry'ego Pottera będzie nie, nowym Bondem. Nie, nie, to nie jest nie, no. Żartuję, to nie, no mówię jak, jak, jak bogato. Cię... No słuchaj, za, zakład. Nie, no ja nie będę się, się to... dostanie, dostanie rolę, no to no, się denerwuje. Nie, no, spokojnie, spokojnie, nie. żartuję. Znaczy, tak. nie, naprawdę to będzie, będzie grał Bonda. No, nie, nie, nie. ale słuchaj, ale, ale młodego Młodego Bonda. Nie, no naprawdę będzie grał młodego no, tak jak Bonda. Jak, tak jak młody Indiana Jones? No tak, no taki młody Indiana Jones młody, młody boss, no. Boże, no, to jest młody Bonda. Może ale to jest jakaś będzie osobna Harry seria, Pana. tak? No nie wiem, czy osobna seria, bardzo możliwe. Oczywiście, no, znaczy, albo on, albo twórca e, roli Billy Eliota. Ale ja wolę Harry'ego Pottera. No, ja myślę, że go. No tak, rozumiem razie Odpalamy tą muzykę. Dobra, odpalamy tą muzykę. Jesteśmy w bardzo wesołym nastroju, ale... Myślę, że część podcasterów w Stanach nie jest w takiego samym nastroju. Dzisiaj puścimy, dzisiaj będziemy troszeczkę melancholijnie nastawieni. Puszczę wam najpierw utwór grupy, się nazywa Dylan on the Movies, który znaleźliśmy na music.podshow.com. Oczywiście link rzucę gdzieś tam w środek naszych notatek do audycji. Wycantki, to tak. naprawdę wycantki. Utwór nazywa się August Moon. Dylan on the Moves. Oh To był August Moon, Dylan on the Moonies. Jesteśmy w takim spokojnym nastroju po dużym w Warszawie. Słuchajcie Celeloidu, i dzisiaj będziemy rozmawiać o. o mieście gniewu. Pomieszcie gniewu, czyli o Crash. Bardzo fajnym, bardzo dobrze oglądającym się filmie, który jest takim nastrojowym. Takim nastrojowym głównie budowanym przez muzykę, myślę, że muzyka głównie budowała w tym filmie To rzeczywiście był fantastyczny. O, o, o co chodzi? Crash opowiada historię kilku ludzi, kilkunastu właściwie, tak, kilkunastu ludzi, którzy spotykają się w Los Angeles w zupełnych przypadkach. Jeden z tych filmów, w których następuje tak zwana przeplatanka scenariuszowa, znaczy śledzimy Tak, losy, losy bardzo wielu ludzi losy się łączą. To... to bardzo trudne ćwiczenie tak. scenariuszowe, ja myślę. Rzadko wychodzi. Tutaj wyszło. Tutaj wyszło, bo myślę, że wyszło dlatego, że scenarzysta chciał coś powiedzieć. Wyszło też dlatego, że, że naprawdę jest fantastycznie wyreżyserowany. No, to jest również rola aktorów, można było powiedzieć. Myślałem, że Dylan, którego strasznie lubię, a zacząłem go lubić, mata Dillona, który zagra, zagrał to chyba jedną z najważniejszych ról. Za... No, no dlatego do tego Zacząłem go lubić y, po filmie, który nazywał się, tak naprawdę pierwszy raz go zobaczyłem w Dzikich Grządzach", filmie, którego no, upustwiam. Uwielbiam bo... ten film. Natomiast pierwszy raz zacząłem go doceniać, kiedy zobaczyłem y, Świętych z Bostonu. Dobrze Bostonu. pamiętam? On Bostonu. Grał tego... Chorego. Chorego na... Boże, Boże, na schizofrenię. Dobrze pamiętam? Nie, dobrze pamiętać, ale ale no Zobacz chorego psychicznie w każdym chorego, razie. Czyli bardzo dobrze zagrał. Jeżeli ktoś ma Heizafelny, to przepraszam, jeżeli go z jakimś innym chorobą. w każdym razie Dilona zacząłem doceniać dopiero po tym filmie. I im więcej go oglądałem, tym więcej go cenię jako aktora. Natomiast wydaje mi się, że w tym filmie jest troszeczkę. Znaczy, zagrał bardzo fajnie i dostał fan, fantastyczną rolę. I fantastycznie się wpasuje w tą pasuje w tą rolę, idealnie, jak rękawiczka. Dillon, znaczy nie, nie umiem sobie wyobrazić nikogo innego, gdyby zagrał tą rolę lepiej, natomiast dla mnie to nie był dla niego jakiś przełomowy moment. Więc tak, Matt Dillon, Sandra Bullock, Brendan Fraser, nie, kupa zazonych, innych aktorów, którzy, którzy, którzy zagrali bardzo fajnie. Ja sobie doceniam, że, że Brendan Fraser nie jest akurat w tym przypadku awanturnikiem z, z... Wiele osób mówi, że, że właśnie Fraser i Tapara, którą oni grają, Brandon Fraser, i, Fraser i, Sandra Bullock. i Sandra Bullock, to jest taki breloczek do tego filmu, że to jest tak naprawdę, to są dwa nazwiska, które mają go reklamować. Właśnie, właśnie to bardzo dobry określenie, brylaczek do, do całości, dlatego, że według mnie atutem tego filmu nie są ak akurat aktorzy czy pierwszoplanowi, czy e, z pierwszych stron gazet i tak dalej, tylko właśnie ci mniej znani. Tak. To znaczy odtwórcy tego, tego latynowskiego ślusarza tak, bardzo fajna i, role. i arabskiego sklepikarza. Tak, tak, bardzo to świetnie są, dwie świetnie to, dwie fajne role. To są, to są role, w których oni się wykazali. I tak naprawdę, tak jak mówię, Dillon, którego bardzo cenię, Bullock, którą lubię, naprawdę ją I lubię. Ryan jeszcze. Tak, tak, tak. I Ryan Filip e, Mają w tym filmie rolę które nie dają im się tak naprawdę specjalnie Wabika, wabik, to jest taki no jest wabik. Taki wabik tak. I chociaż te role są tak y, dob dobrze, dobrze skrojone, wszyscy mają jakby swoją, swoją, swoją okazję do nagrania się, nie oni są tutaj władziem programu. Film się fantastycznie ogląda, jest, jest bardzo, jak już mówiłem, fantastycznie zbudowany własnym, świetnie dobrana muzyka. Słuchajcie, bo mi się wydaje tak, znaczy... mm -hmm. Franciszek Pieczka kiedyś powiedział, że profesjonalny aktor przegrywa z aktorem nieprofesjonalnym, z aktorem mniej znanym, z naturszczykiem, hmm. dlatego że naturszczyk ma, ma to w sobie, że jest naturalny i odgrywa samego siebie, hmm. a aktor zawodowy musi się do każdej roli przygotować. I pomimo faktu, że ja zdaję sobie sprawę z tego, że ci aktorzy, którzy odgrywają. Pie pieczka, Pieczka, Pieczka mówił to jako naturszczyk? Wieczka mówił to jako naturszczyk? Nie, mówił to jako aktor profesjonalny, który grał z naturszczykiem. Okay. Tam w jednym z filmów Kazimierza Kucza. Uh -huh. ale, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że w tym filmie ten arabski sklepikarz i latynoski ślusarz to są aktorzy, których ja kompletnie nie znam. Bardzo prawdopodobne, że nie są naturszczykami, że są aktorami normalnymi, tylko grali w jakichś ogonach, w reklamówkach czy w, w czymkolwiek innym. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że oni, te twarze są nieznane i... Oni nie muszą się mierzyć z jakimiś poprzednimi rolami, z, którymi, z których są znani, no. tylko ja uwierzyłem w nie te postacie. Nie widzisz ich przez ja pryzmat, przez pryzmat. Nie widzisz, że Sandry Bullock, dziewczyny tak, znanej. Tak, tak, tak. Jak, jak mam mm -hmm. Sandry Bullock przed oczami, no to oczywiście mam mnóstwo filmów, których ona zagrała i do tego mam jeszcze jej wspaniałe kreacje kiecek, które w twoim stylu albo w jakimś innym przekroju czy w czymkolwiek innym są, są pokazywane i po prostu ja mam przed oczami jakby wizerunek Sandry Bullock, tak. a nie mam wizerunku tej kobiety, która ma swoje problemy i te problemy są pokazane w jakimś rewelacyjnym Ale sposób. Ale ja myślę, że, że... Że, że zasługą reżysera tego filmu było to, że potrafił wyciągnąć maksimum z każdej z tych scen i z każdej z tych postaci. To się rzadko zdarza, to się naprawdę rzadko zdarza. Był je, była jedna rzecz, która mi się nie podobała w tym filmie, jeżeli robi się dramat i zespoileruje trochę, się robi ja spoileru, <laughs> nie, nie, nie, ale ze nie nie poczekaj, ale ze spo, spoileru nie ale ja ze tak, spoileru leciutko, tak, leciutko, leciutko początek. Pierwsza scena to jest dwóch, m, przedstawia dwóch m, murzynów, złodziei, hipokrytów, którzy opowiadają o tym jaki zły jest system i jak bardzo się winąli czarnych, a jeszcze jedna moja uwaga, tak na marginesie, ale to już zaraz jak skończę. Którzy opowiadając o tym, jak, jak, jak, jaki zły jest system i tak dalej, i tak dalej, jak... jak, jak wszyscy, wszyscy źle patrzą wytanie, na czarnych, bo to jest źli po tak, czarnych, to źli... Zaczynają, zaczynają nagle rabunek. I to byłoby nawet zabawne, ale nie jest. I w pryzmacie tego, takich poważnych rzeczy, które których próbuje, próbuje mówić, wydawało mi się to trochę nie na miejscu, to znaczy inaczej się nastawiłem, zupełnie oglądając tę scenę do, do całego filmu, bo po tym filmie jakby wyprowadził z błędu, ale oglądając tą pierwszą scenę patrzycie na to i tak sobie patrzy, okej, okay, no to było zabawne, ale, ale to do niczego tak naprawdę nie prowadzi, bo to nie jest poważny, to nie jest poważny element, to nie są poważne postacie. Ale jeszcze jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć. Myślę, że akurat... Nie, to dobra, Piotr, jeszcze coś powiedz. Słuchaj, w ogóle ten wątek z tymi murzynami i z właścicielem tego serwisu samochodowego to w ogóle to, to miało być właśnie taka wisienka komediowa do tego całego... Nie znaczy, facet, właściciel z, sklepiku samochodowego tego serwisu był nawet całkiem zabawny. A no może, no może trochę rzeczywiście. Czy ja wyglądam na człowieka, który wystąpiłby w Discovery? <śmiech> tak, tak, tak. Okay, okay. No to jest... Tak, tak no tak. to było śmieszne. Tak. No w każdym razie, słuchajcie, yy, no, powiedziałeś, że zasługą jest scenariusz, hmm. prawda? Czyli przechodzimy w ogóle do, do twórców, do człowieka, który stworzył ten film, czyli do... Oj, nie, nie, do czy nie, Pola z... Higgins, tak. Higgins, tak Higgins. Higgins, który dostał tak naprawdę Oscara teraz chyba za scenariusz do... Za wszelką cenę dostał Oscara. Do Oscar? milion dolar tak, baby, czyli do... Za, za, wszelką, do cenę. Czy za wszelką, wszelką cenę. cenę? Ty, ty, ty ostatnio sobie przypomniałeś. Chciałem sobie przypomnieć za wszelką cenę. Myślę, że gdybym miał oceniać scenariusze, wydaje mi się, że... Za wszelką cenę nie byłby tak trudnym tekstem do napisania jak Miasto Gniewu. Ale mogę się mylić. Wydaje mi się, że Miasto Gniewu jest bardziej złożonym filmem i bardziej, bardziej mówiącym coś. Ale taka jest moja opinia. Okay, okay. Na pewno trudniejszym no, do napisania. No, mnie się wydaje, że ten. ten na ty... Ja nie będę ukrywał, że, że mi się ten film podobał. Mm. Ja go bardzo wysoko sobie oceniam o mieście, w, moim... w filmotece. Ja go sobie bardzo wysoko ocenę. Ale mówisz o Mnieście Gniewu, czy mówisz o... O Mnieście Gniewu, tak, o Mnieście Gniewu. Ja sobie bardzo wysoko ocenię ten film. Dla mnie ten film został zrealizowany przez człowieka, który jest nie tylko dojrzały emocjonalnie, dlatego że ma na karku te swoje tam 40 czy ile mhm. lat, ale również przez człowieka, który pracował w zawodzie już dobrych paręnaście, jeżeli nie parędziesiąt lat. Mhm. A, dlatego, że Higgins zaczynał od e, programu czy filmów telewizyjnych, od seriali konkretnie. Bardzo, bardzo długo e, w tym siedział i dopiero teraz, e, w latach e, znaczy teraz. Ostatnio. W 2000-tych. W 2000 chyba 2000. tak. W nowym no, milenium. Tak. Szkoda, no właśnie, nowym milenium, bo już teraz szkoda, nie można mówić lat latach 90, no, 90 To prawda? To no właśnie, no w każdym razie e, Teraz on po prostu pokazuje, co ma do powiedzenia i pokazuje to naprawdę rewelacyjnie. Cały swój warsztat, który zrobił w tym, w tym, w tym, w tym telewizorze, teraz prawda, procentuje. Teraz to procentuje i on jakby tak jakby przez całe swoje życie nazbierało mu się. Do tego, że ma coś do Tak samo jak Borges. O, tak, tak, tak. Koniec, Borges, tak. To, bo, wiesz, prawda, jest, był, pis, był pisarzem dopiero pod koniec swojego życia. Facet tworzył, znaczy to był bibliotekarzem i tak dalej. Czyta, czytał mnóstwo książek, potem stracił wzrok i wtedy dopiero zaczął tworzyć. I tak samo jest z Higginsem. On swoje przeżył, swoje się naumiał, nauczył i teraz po prostu zaczyna światu pokazywać to, wiesz, całą swoją filozofię. Ja myślę, że jest taka tendencja w ogóle już odchodząc do takich technicznych, a o bardziej wysoki temat, ja myślę, że tego w kwestiach czysto technicznych jest taka tendencja, że, że najpierw scenarzyście dajesz się spełnić w, w, telewizji, w telewizji, przy krótkich jakichś odcinkach serialowych, jako asystent najpierw pracują, się rozwija, rozwija, rozwija i potem dajesz, potem szansę na taką dużą eksplozję, ale ja chciałem jeszcze, przypomniałem się, co mogę powiedzieć i to jest dla mnie najbardziej zadziwiające, ten facet wziął temat rasizmu. Ten film, kiedy obejrzysz go pierwszy raz i zaczynasz go oglądać i widzisz ten temat, który się powtarza, bo tematem jest rasizm, na pierwszy rzut oka, oczywiście, wszystkie te, te, te zdarzenia pijają się ale... Ja myślę, że ten film zupełnie nie jest o rasizmie. To jest fantastyczne, bo on zbudował na konstrukcji rasizmu, który jest w Stanach strasznie nośnym tematem. Zbudował na tej konstrukcji coś zupełnie innego uniwersalnego. Tak. I to jest zasługa tego filmu. On nie opowiada o rasizmie. On, mówiąc o rasizmie, opowiada o nienawiści, o, o zawiści, o wszystkich tych... No to osób, chodzi jak... czy generalnie o to, że gdyby reżyserem był Spike Lee, to by to na pewno był tak, film o rasizmie. Tak, gdyby chcielibyśmy to stwierdzić razem, Spike. zgadzamy się z tego, prawda? Gdyby reżyserem był Spike Lee, to byłby tylko film o rasizmie. To nie jest tylko film o rasizmie. To jest piękne. To jest, ja myślę, to jest najlepszy dowód tego, że ten film zasługuje na nas na piątkę. Ja, ja, ja bym powiedział, że Pierze jest minusem, z niusem, ale, ale może... Ja myślę, że minusem z dla, dla czarnokórych minusem <laughs> którzy próbowali być śmiesznie, piecunie zaczęcie, ale nie tak, byli. Nie byli chyba ci, ci, ci murzyni zbecyjani. W ogóle ten, ten duet był, był marny. Ja myślę, że można by było go bezspokojnie wyrzucić, gdyby nie był tak mocny w fronta. Ty pieprzany rasista. Ja, nie, ja nie jestem rasista. Ja Jesteś prostu... rasistą, mówisz o tych biednych murzynach, którzy może nawet za tą rolę dostali <laughs> <laughs> okay, dobra. To był bardzo kiepski wątek. Chyba, wątek, który mi się najmniej podobał. Dwóch i hipokrytów. Ktoś chce obejrzeć film o rasizmie, to niech sobie ogląda Spajkali. Niech sobie ogląda Spajkali. My nie będziemy oglądać Spajkali, nie będziemy go recenzować. Celluloid to podcast dla białych, w którym nie będziemy opowiadać o filmach Spajkali. Celluloid, podcast dla białych, nie lubimy murzynów. Nie powinniśmy tak naprawdę dla równowagi teraz zrecenzować jakiś film taki naprawdę z Martinem Lorensem, na przykład. Albo z Eddie Murphy, takim jakimś, nie wiem. nie O murzynach dla murzynów. murzynów. Tak, jest. No Ciekawe, to... że nie ma filmów o białych dla białych. No, jest, wszystkie filmy są o białych <laughs> dla białych. Jak ktoś chce obejrzeć film o murzynach dla murzynów, przed murzynów, to się ogląda Friday, next Friday i, i jeszcze coś innego. I Friday, next, after next. Ice, i... Ice, i, ice Cube. Ice Cube i Ice Tea. Wszyscy razem. W którym... I Barbershop. O... o, i Barbershop. Barbershop, to też jest... Nigdy więcej. I dwójka wchodzi. No, tak, była już. Naprawdę? No jest, druga część. S ja wow. Nie, wracamy, wracamy do kreśla. Słuchaj, a ty, ty no. nie miałeś takiego wrażenia, no. że, że ten film wpisuje się w taki kanon e, takich obyczajowych, wielowątkowych opowieści rodem z Magnoli? O, wow, bardzo, bardzo bardzo dobre porównanie, ja myślę, że McDonald's to jest najlepsze porównanie. Ale Story. Ale story. Story. story to jest film, który ja ubóstwiam, to jest film z, ojej, Piotrek, Piotrek specjalnie mnie podpuszcza. Ale Story to jest film, który, który ja uwielbiam osobiście jako, ja jestem w ogóle wielbicielem Steve'a Martina, więc dla mnie ten film to jest jak, jak, jak zbawienie. Świetna scenariusz. Strzedł na psy. Na psy, tak. Steve Martin, ja, ja mówię to publicznie, że strzedł na psy i jest mi go bardzo żal. Ale LA Story to jest chyba najlepszy film z tym momentem no Nie jestem pewien, czy, czy, czy nie najlepszy. Ale Story to jest film, w którym rzeczywiście ludzkie los się ale to jest jakoś scentralizowane wokół jednej postaci, to znaczy w postaci Steve'a Martina? Tam jakby głównym, e, głównym podtekstem były nawiązania do Hamleta. Tak, tak. ale to ciężko, to ciężko zauważyć. Ale to no, wie, to. Tak, zapędzamy okay, się w okay, Ale na, na pewno warto zobaczyć L.A. Story. Dobre magnolia, skojarzenie. warto. Na pewno Magnolię też warto. Jeżeli ktoś komuś podobał się podobał się Magnolia, powinien zobaczyć Miasto Gniewu i odwrotnie. Jeżeli komuś podobał się Miasto Gniewu, powinien zobaczyć magnolia Taka jest nasza rekomendacja. Jakieś jeszcze mm, rekomendacje, które się Wielki Kanion. Nie widziałem. Kazdano. Polecam Kazdana. Polecam. Kazdana. Tak, tak, okay. tak. Nie wiem, tak. Kazdana. No ja wiem, ciekawe, pewnie po imperium kontratakuje. To <laughs> nie tak. Dobrze. Słuchajcie. E... Warto iść na ten film. Widać, że, że Paul Higgins, który wyreżyserował ten film, naprawdę włożył w to kupę roboty. Świetny warsztatowo scenarzysta. Jest świetny, świetny warsztatowo, warsztatowo. To jest człowiek, który wypłynął w telewizji na takich hitach jak Strażnik Teksasu i Statek Miłości. Dobrze, ale okej. Okay. Przypomnijmy dla, dla uczciwości, że dostał nagrodę za scenariusz za, za, za milion, dolar baby. Za milion dolar, dolar baby. A nie mówiliśmy o tym przypadku? mówiliśmy o tym? A może Chyba nie mówiliśmy. Tak, milion dolar baby, czyli... Za wszelką cenę, Higgins to jest facet, którego naprawdę warto śledzić. I to jest, ja myślę, że to jest scenarzysta tej klasy, co mówi co, co by R. Kaufman. Aż tak? Aż tak. Nie, nie, nie, nie, nie, to jest nieba, ziemia. Kaufman... Kaufman inny styl, ale ja myślę... Popierdolony, że... <śmiech> popierdolony ka scenarzyst. Okay, Kaufman ma własny styl, ale ja myślę, że warsztatowo to jest scenarzysta na tym samym poziomie. Dobra. I jest też, jest też taki trend, jakiś scenarzysta zrobi jeden film, drugi film, trzeci film, to w pewnym momencie jego nazwisko zaczyna być ostrzegane. I wszyscy sobie myślą na przykład, że Kaufmanie jest tak, że część ludzi idzie na film, ja jestem w tej grupie, która, która idzie na film, tylko i wyłącznie dlatego, że jest tam nazwisko Kaufmana. Ja sądzę, że ta grupa jest bardzo wąska, ja dlatego tak, że najprawdopodobniej nasi słuchacze, a przynajmniej większość, nie mają zielonego pojęcia, że to jest Kaufman. Drodzy słuchacze. Ogłaszamy konkurs. Kim jest Kaufman? Kim jest Kaufman? Nie patrzcie do Mdb. To <grym> <grym> się, się nie liczy. Jeżeli wymyśli, że ktoś patrzy do Mdb. jest natychmiastowa dyskwalifikacja. Dobrze, dla nas Miasto kniewu to jest świetny film. Mówiliście nam, ja myślę, że piątka, piątka mniej za tych murzynów. Ja nie lubię murzyno. <grym>, pieprzony Nie, nie, żartuję. Nie, Nie piątka, na, ja na piątkę. Piątka, tak? Pełna. Na piątka na piątkę, z murzynami. Z, z... z murzynami piątka. Dobrze, to jest... Y, już, już wszystkie żarty na bok, to jest naprawdę film warte zobaczenia i, i jesteśmy ciekawi, jak wam się będzie podobał. Piszcie w komentarzach. Przypominam, że mamy takie coś jak komentarze na naszej stronie. Słuchajcie, a Piotrek ma dla was za chwilę piosenkę zrobioną przez faceta, który stracił dom w powodzi, czyli Trenta Reznora. Ten Reznor, który jest mieszkańcem Nowego Orlanu, stracił ostatnio dom w Płowodzie i postanowił z tej żałości napisać piosenkę. Nie, no odszekuję, może nie, na, nie napisał tej piosenki, ale a na pewno ją gdzieś skądś wygrzebał i zagrał ją na gali TV. Piosenka się nazywa Non Entity, to jest taka ciężka, smutna ballada, ale warta wysłuchania. bo jest naprawdę przyjemna i do, dobrze wpada w łupkę, jak się parę razy przesłucha. ZAIKS może nas pocałować w tyłek, jeżeli chodzi o tantiemy tej piosenki, głęboko, głęboko tak zwany to. tos. kiedyś to wyjaśnię. W każdym razie, e, bardzo polecamy wam ten kawałek, to no, i przypominam przypominam jest po sobie tam Widzimy się w przyszłym tygodniu, albo nawet wcześniej, ponieważ postanowiliśmy sobie ostatnio z piotkiem, że będziemy nagrywać podcasty częściej. Tak, tak, to się... A nie obiecuję, było? Mi, nie obiecuję. Nie obiecujemy, ale zapraszamy w przyszłym tygodniu, nie powiemy, to jest niespodzianka, co będzie w przyszłym tygodniu. A teraz... My... Żegna Was Cortez. I żegna Was Oksza. Non Entity. Rent Do usłyszenia.